Jest 13. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności Jedenki Olaf Warzyński. Apel o zaprzestanie wojen w orędziu Wielkanocnym papieża. Leon XIV złożył też życzenia również Polakom. Gadośny przyjąt, niż. Trzy ofiary śmiertelne i prawie 50 rannych to skutki wypadków drogowych w Wielką Sobotę. Premier Węgier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Obrony to w związku z materiałami wybuchowymi znalezionymi przy serbskim gazociągu. Na początek życzenia świąteczne od papieża. W niedzielę Wielkanocną Leon XIV odprawił mszę na placu św. Piotra. Po niej z balkonu bazyliki wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa Urbi et orbii. Złożył też życzenia w kilkunastu językach. Także w swoim ojczystym angielskim oraz po polsku. Inglesy. Happy Easter. Spaniolo. Feliz Pasqua Polaku. Radoszny Wielkanocnicz. Papież zaapelował o zakończenie wojen na świecie. Świąteczna uroczystość zgromadziła na placu Świętego Piotra około 60 tysięcy osób. Przed godziną zaglądaliśmy na warszawskie, wielkanocne śniadanie bez samotności. Teraz Poznań. I podobne spotkanie zorganizowane przez diecezjalną Caritas. Pokarmy poświęcił metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński, a wolontariusze przygotowali dla swoich gości także paczki żywnościowe. Mamy taki zestaw słodkich rzeczy. Tu jest na pewno masło, jakiś kawałek kiełbasy bądź szynki. Taki zestaw wielkanocny. I plus jeszcze dajemy stojki z żurkiem. Takie paczki przewidziano dla prawie półtora tysiąca potrzebujących. Na do wielkanocnego stołu wspólnie zasiadło 250 osób. Tyle samo przyszło na wielkanocne śniadanie, które zorganizowała poznańska fundacja Barka. Osoby bezdomne, osoby samotne, starsze, ludzie, którzy są uchodźcami, którzy nie mają tu swoich rodzin. To jest wielkie przeżycie taka wielkanoc. Mówiła współzałożycielka Barki Barbara Sadowska. W przygotowaniu śniadania pomagali wolontariusze i podopieczni fundacji. Wielu z nich przez lata zmagało się z alkoholizmem lub innymi problemami. Teraz w aktualnościach czarna statystyka Wielkiej Soboty na drogach. Przekazała ją komenda główna policji Ma szczegóły zna Aleksander Przoniak. W sobotę 4 kwietnia doszło do 43 wypadków drogowych. Zabite zostały trzy osoby, a 49 zostało rannych. Jak informuje policja, funkcjonariusze zatrzymali także 325 osób kierujących pod wpływem alkoholu. To nieco lepsze dane niż za piątek 3 kwietnia. Przedwczoraj doszło do prawie 70 wypadków, w których zginęło 9 osób. Rannych zostało 91 osób. Tego dnia zatrzymano także 274 kierowców na podwójnym gazie. Policja apeluje o ostrożną jazdę i niesiadanie za kółkiem po alkoholu. A my dorzucamy prośbę o zachowanie kultury na drodze. Szczególnie dziś, 5 kwietnia, to bowiem Międzynarodowy Dzień Grzeczności za kierownicą. To są aktualności jedynki. Premier Węgier zwołuje nadzwyczajną Radę Obrony. To po tym jak w sąsiedniej Serbii odkryto materiały wybuchowe w pobliżu rurociągu Balkan Stream. Instalacja łączy oba kraje i transportuje gaz ziemny z Rosji. Według prezydenta Serbii Aleksandara Vucicia łatunek wybuchowy mógł zagrozić dużej liczbie osób i spowodować poważne zakłócenia w dostawach gazu. Władze serbskie poinformowały o tym na tydzień przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Według sondaży prowadzi opozycja, co oznacza realne ryzyko utraty władzy przez Wiktora Orbana po kilkunastu latach rządów. W tym kontekście jego ostatnie działania wpisują się w intensywną aktywność polityczną towarzyszącą kampanii. Jeśli się uda, to będzie jego dziewiąty, ostatni zdobyty szczyt korony ziemi. Wspinacz Michał Leksiński za kilka tygodni rusza na Denali. Na Alasce trwają ostatnie przygotowania do finałowej wyprawy. Jadę z dużą pokorą, bo to nie jest prosta góra. Niektórzy mówią, że ta góra jest jedną z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszą. No, u mnie by się to zgadzało, bo jej nie mogłem zdobyć. Natomiast jadę dość spokojny i z taką trochę nadzieją w tej głowie, że no to będą jednak te ostatnie kroki w projekcie Korony Ziemi. Jeśli Michałowi Leksińskiemu uda się zdobyć danali, wówczas wejdzie do grona około 600 osób na świecie, które zdobyły Koronę Ziemi. W wyprawie towarzyszy cel charytatywny zbiórka funduszy na rzecz chorej na raka Agnieszki, mamy, która prowadzi rodzinny dom dziecka i opiekuje się ośmiorgiem dzieci. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Na południu i wschodzie pogodnie, w centrum też, chociaż tu już więcej chmur, a najwięcej ich dzisiaj na zachodzie i północy, gdzie również możliwe opady deszczu, a lokalnie także burze. Na termometrach od 11 stopni w Helu i w Suwałkach, 13 w Białym Stoku, około 17 w Warszawie, do 19 na krańcach zachodnich i 20 w Legnicy. Na przeważającym obszarze polskim dziś możliwy silny wiatr są ostrzeżenia synoptyków wciśnienia w Warszawie. 1002 hektopaskale. Jedynka. Polskie Radio.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 Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Ogłoszenie społeczne.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 go So... Słuchowisko w jedence. Zapraszamy Państwa do wysłuchania trzy tysiące odcinka powieści radiowej. W jeżarach Jasiek, Jasiek, no nie syp mućką tyle tych skorupek Bo nie wystarczy dla wszystkich no. Ale dziadku, tu jest starość prawie na proszek Na pewno starczy Ma, Masz dorodka. Dawniej Zabierało się więcej jajek do święconki A większość w ogóle Nie była ugotowana Takie specjalnie dla bydełka No, Aha. Mała, no. Rodzi daj o. Już w szkole mówili, że ksiądz chodził po chałupach i święcił stoły. Do jednej tylko szedł. Najbogatszego gospodarza, a i to dawno temu. Ale jeszcze pamiętam, jak byłem mały. Więcej się tego żarcia niosło niż teraz. No. Takie tam na ząb ledwie. No, Mama i tak się odchudza. No. I dlatego dzisiaj skorupki trzeba rozcierać na proszek, zamiast dać bydełku hojnie i pobożemu no. Żeby było pobożemu, no, no. musiałbyś przyjść z ogromniastym koszem Jeszcze by się stół zawalił <grystanie> Taka jest prawda niestety Dzień no. no he, he, he, he no zostaw mój rękaw, he, he. Ja woli ubranie niż jedzonko Odcielunia tak ma A co z kurami? No malutka, kurą babcia z samego rana Podszypała pod gniazda Wziąłeś jajko do potoczenia po krowach? Ja, za mało jajek było w święcące Czekaj, no, idę oczyszczę po idło I znowu na paćkały no. Widzisz? Widzisz Jasiek? Hmm? Trzeba na to uważać, bo zawór się zatyka No a brudnej wody nie ruszą Szkoda, że taty nie ma Myślałem, że przyjedzie chociaż na jeden dzień. Ja ty umiesz liczyć, Jasiek? Pewnie. No to policz. Dwa dni jechania i latania przez same Stany. Mhm. Dzień podróży tu u nas razem trzy. Jeden dzień świąt i znów trzy dni podróży. Czas jest świąteczny, więc bilety droższe od złota. Wychodzi sześć dni w cenie złota za jeden dzień z rodziną. E? Jakby mu zależało, to by przyjechał. Ej, ty mówisz jak twoja matka. Ej, jeszcze to wyczyszczę. Tu Mama ma rację. Co? Inaczej się powiem, synek. Jeszcze to są takie czynniki obiektywne. Jak kochacie, to poczekacie. I taka jest prawda, niestety. Oj, dziadku. Ej, a ty byś tak chciał? No, chciałbyś? Sześć dni w podróży i nawet nie pogadać jak człowiek. Ale przyleciałbym się samolotem Tak, więcej czekania na lotnisku niż tego latania No szyb te ko korupki, na co czekasz? Tata siedzi sobie w Ameryce A ja nawet nie miałem normalnych ferii a, Szaleliście z Wojtkiem po wsi W braku laku Ty, a o co mi chciałeś zapytać? No wiesz... Czego w domu nie chciałeś powiedzieć? No, bo kotek do mnie przylazł. No to adaptuj wieżaka, czego jak czego, ale mleka u nas nie zabraknie. No i ten kotowski. Co Wojtek miał przez niego kłopoty. <śmiech> ten, no. Przylazł do mnie niby, że chce się pogodzić z Wojtkiem, a ja miałbym mu pomóc. No a czemu nie? No właśnie nie bardzo wiem, co zrobić z tym głupkiem Ja mu nie wierzę, najpierw mówi jedno, a potem zupełnie co innego No to umówcie się z nim jakoś bardziej konkretnie Zawsze lepiej się pogodzić niż się kłócić w nieskończoność No niby tak, ale on jest strasznie śliski Nie można mu ufać A komu dzisiaj można? Najgorsze, że Lizus się? a ile ty będziesz jeszcze w tej szkole? Dwa lata? No co ty dziadku, przyszłym idę do średniej no, czyli Wojtek i tamten kończą za pół roku, co? To... Warto się kłócić z byle kim. Ale to jest taki no, czupa no. Opowiada różne świństwa i zawsze jest tam, gdzie mu się opłaca. Eee, tam, tam, dorośniesz, to zobaczysz, że nie zawsze warto awanturować się o głupoty. A może ten kotek wreszcie coś zrozumie, jeśli odpuścicie, co? Ja go znam, ciecia malinowego. Jak będziemy się z nim godzili, to uzna, że wszystko mu wolno. Dziadku, skorupki się skończyły. O, no, no to wracamy. No, jest kwiecień. Egzaminy ósmoklasisty są jakoś w czerwcu, tak? W maju, 11, 12 i 13. No to w czym problem, synek? No w czym? Dobra, wyłaś. To trochę więcej niż miesiąc. Najpierw powiedz mu, że pogadasz, potem, że nie miałeś czasu, a później będą egzaminy i już go Wojtek więcej w szkole nie zobaczy. Będzie nam po wioskach świnił. A może to on ma problem, jeśli chce się godzić? Może ktoś mu powiedział, żeby załatwił sprawę, bo jeśli nie, to różnie może być na zakończenie szkoły. Ty coś e? ci mówił? No nie, ale nikt pokłócony nie przychodzi się godzić, jeśli nie ma w tym interesu. Po mojemu to on ma problem, a nie wy. Muszę pogadać z Wojtkiem. Skoczę do niego na chwilę, dobra? E, a nie do domu? Jest Wielkanos. Zaraz wrócę. A jak sobie chcesz. Mateusz! Julka! Chodźcie na chwilę! Mati jeszcze nie wrócił po drugiej mszy, a Julka pojechała z mamą Karola. Już? No, Sieczykowa chciała wracać. Przecież nie będziemy jej trzymali siłą, nie? A gdzie Jasiek? A poszedł na chwilę do Wojtka. Znowu? A miał sprawę. Zawsze jakąś ma. Mateusz mógł potem sam pojechać z Cieczychową. Nie trzeba było Julki wysyłać. No sama chciała. I Julka... Nie zbieraj jeszcze, no sobie, co? No... Dobra, jak e, chcesz. No. Karol powinien to załatwiać, a nie oni. Oj, i też byś mogła. Bardziej by pasowało. Mm. Taka jest prawda niestety Ach, Julia się z miejsca rzuciła A teściowa taka zadowolona jakby to Julka była żoną Karola, a nie ja No co ty jesteś zazdrosna? Mm. Czy co? A co mu szkodziło przyjechać mm. na Wielkanoc? Wiecie jakiego mam jest przykro? Nawet się wie, że to droga impreza Taka jest prawda niestety Niektórzy przyjeżdżają to Skórka za wyprawkę Od razu widać komu zależy <grym> Niby jak ma się dom i gospodarstwo, to się nie jeździ po świecie, tylko pilnuje swojego. I taka jest prawda, niestety. I jeszcze samotną matkę zostawię. W Ameryce są zupełnie inne odległości przecież niż u nas. To tak jakbyście z strojaków jechali na lotnisko do Berlina, a potem lecieli do Madrytu i dopiero do Ameryki. No. Po co męczyć chłopaka? To może ja też pojadę do Arizony dorobić, co? Może przydać się taka wasza jak myślisz, Jolka, co? Na rachunki będzie. Właśnie. A, tak. I co ty na to, mamo? Gdzie ty się będziesz leczył, co? A tu Kołobrzeg, Choryniec, Szklarska Poręba. No, za to tam jest Las Vegas. No ci dam Las Vegas. Jeszcze chwila, a Karol nie będzie miał do czego wracać. Paulinka, no weź. Weź ty się, dziewczyno, ogarnij trochę. No nie możesz tak całe życie narzekać przecież. Jasiek też ma dosyć. Chłopak potrzebuje ojca. To po mojemu... Niczego dobrego się w ten sposób nie nauczy hmm. Uciekanie od kłopotów, aby dalej to słaba rzecz Taka jest prawda niestety Miał bardzo ciężki okres No i nic dziwnego że chciał się na moment wyrwać A ja to miałam lekko? I tego nie mówię przecież No właśnie Ja siedzę na hmm. miejscu i wszystko ogarniam Jaśka pilnuje z nauką Mama Karola ciągle nie może dojść do siebie po śmierci teścia A ten sobie pojechał do Ameryki Przysyła co miesiąc ładną kasę, nie? No wujek Zbyszek od cioci Marty też przysyłał, a potem przestał. Bo zginął w wypadku. Z tamtego świata miał przysyłać? No jasne, że nie. Ale przed wypadkiem urozmaicił sobie życie z jakąś inną. Paulinko, Przecież wiem jak było. Tu się nic nie ukryje, a już na pewno, kiedy się ktoś bardzo stara. Sorry, ja pójdę do siebie. Jak Jasiek się pojawi, powiedzcie mu, żeby przyszedł do domu. Musimy zadzwonić do Karola. Wy? To, że on nie dba o kontakt, nie Ech. znaczy, że my nie będziemy. Ma syna. Muszę dopilnować, żeby ja się o nim nie zapomniał. No, myślałam, że nie chcesz. Chcę. Bardzo. I co z tego? Do tanga trzeba dwojga, mamo. Przyjdę później. Dobra, dobrze, dobrze, Paulie. Ja mama poszła się położyć? Nie, do. Do cioci Marty. Od rana źle się czuję. Ach, to zadzwoniłam do ciotki i ona wyciągnęła mamusię, że niby chce pogadać o Renatce. No i dobrze. Zbadają porządnie, to może coś i da? Ja mamusia bardzo przeżywa to, co się dzieje między Pauliną i Karolem. Nabiła sobie głowę, że idzie do rozwodu, no. No a przecież... Do tego to jeszcze naprawdę bardzo daleko Wiesz, co im po tych pustych głowach chodzi? No, no, każdy z nich ma swoją rację A wiesz, co mi się marzy, Jolka? No, no, co ci się marzy? Co, Codziennie o tym myślę, jak tylko otworzę oczy no, i, i musisz taka być, no. no nie burmusz się tak od razu, ejku, no o czym myślisz, co? No, marzy mi się spokój Kwiatki kwitną, ptaszki śpiewają A przy stole cała rodzina Uśmiechnięta i zadowolona Z życia To by było dopiero piękne Samo szczęście I taka jest prawda niestety Idealista z ciebie Adaś wiesz. A przypomnij sobie Kiedy ostatni raz siedzieliśmy przy tym stole Wszyscy razem no? Ciągle kogoś nie ma No co, no po prostu jest nas coraz mniej Czasu nie zatrzymasz Ech. Ciotka Marta nie przyszła, bo woleli być sami. Justyna coraz krócej siedzi, a Agnieszka z Mirkiem wpadają tylko na chwilę. Ej, mama Karola też uciekła, kiedy tylko mogła. No nie jest tak źle, Adaś. Ja myślałem, że ona tylko tak gada, że się musi zbierać, a ta naprawdę pojechała do domu. A ty się jej dziwisz? A wiesz, że dziwię. A co tam na nią czeka? Ha? Pustka. Ha. Dobra, zjadłeś już. Chcę zabrać naczynia. Jak Ktoś co chwila mdleje, nie powinien być sam I taka jest prawda niestety Ej, nie co chwila, no Tylko dwa razy w ciągu całego miesiąca Ech, Dałem Karolowi słowo honoru, że jej włos z głowy nie spadnie A jak niby kobitę upilnować, jak jej nie mam pod ręką? A, A o to ci chodzi Ech. Kontrola 24 godziny na dobę, tak? Ech, przydałaby się Podejmij mi to masz Nie ale to nie jest możliwe Adaś, jest dorosła I nie jest ubezwłasnowolniona No wiem, wiem, taka jest prawda niestety No często do niej dzwonimy. przecież Gdyby tylko odbierała ten cholerny telefon No ty pomożesz mi zanieść to wszystko do kuchni? No pewnie, pewnie, pewnie. No, On mówiła, że czasami celowo wycisza, bo chce mieć święty spokój No, A nieraz ma kilka telefonów, jed jeden za drugim a, Powinna się cieszyć, że ktoś się o nią martwi o... No, telemarketerzy zwłaszcza Gdyby sąsiad jej ostatnio nie znalazł, to, to nawet byśmy nie wiedzieli, że zasłabła No... Myślała o tym, żeby tu na trojakach zamieszkała, wiesz? Najlepiej by było, gdyby z Pauliną I Sama widziałaś, że jakoś zaczęły się dogadywać no no Nie może... dlatego, że się obu, obu im nie podoba, że Karol, że Karol nie wraca Miałyby o czym gadać wieczorami no, tylko to wcale nie znaczy, że Paulina jest bardziej chętna do wspólnego mieszkania niż wcześniej. E, musimy jakoś to przeprowadzić, przecież nie możemy do, do niej jeździć co i raz, bo nie odbiera telefonu. No, pewnie. Nawet kiedy krowa mi się cieli, to nie biegam co chwila do obory. Przychodzisz rano, a tu cię lunią. Ej, przeważnie no. <śmiech> jadaś, jadaś, no akurat. Siedzisz przy każdej nawet w nocy. No, a co mam niby robić? I weź te talerze, dobra? A ja wezmę te tacy. A to może ja, co? A? Nie, no... Lepiej nie. dobra. Kurczę, tylko pytanie, co będzie, jak wróci Karol? Chyba nie będzie. Przeciwny. A? Nie wiem. Mogą się zacząć kłopoty, żona i teściowa pod jednym dachem. U nas jest tak samo, i co? Źle ci? No pewnie, że nie źle, ale mamusia jest trochę innym człowiekiem, nie? typowa jabłońska i taka jest prawda niestety Weź wstaw te talerze do zlewu, dobra? Do... Najpierw pozmywam to, a potem przyniesiemy resztę. Okej. Okay. Z martwych wstał pan. Z martwych wstał pan. aleluja. Aleluja z, z martwych wstał Pan Nie przestań być, co? Z martwych wstał Pan Dobrze, że on nie wyjadać. Pięknie śpiewa, chłopak A co tak tu pusto? Co, już sprzątacie? No Julia pojechała Z mamą Karola Uczocza Justyna jakoś się spieszyła i... Aha. No, Ale nie zostało dużo To sobie z Julką słoików nabierzecie Ja tam sam zaraz zjem <śmiech> Tylko nie pęknij, bo jak dla pułku piechoty dziewczyny nagotowały. Na no co chcesz, a. Mateuszku? Zrobić ci coś? Najpierw ogarnę stół, a potem tego miejsca jakby mało. Nie. Wie, wiecie co? Ja może. O! Oho! Mm. O! Półmiszok też. Pan Ej, ty uważaj, bo ci matka da po łapach. Dobra, zrobię ci herbatę. Mhm. No. Ty nie przyzwyczajaj go, bo ci synowa podziękuję. No, Siadaj. ojciec, znowu zaczynasz. On nie ma żadnej synowej i nie będzie żadnej synowej. Eee. Tak, Mateuszku, tak, chłopaku, wszyscy o tym wiemy. Siadaj. I bardzo się cieszę. No i przestańcie mi, proszę, nagabywać. No, Jak będę miał coś nowego do powiedzenia, to dam wam znać, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, Ale okay. kicha, no jeszcze nigdy... Nigdy nie było tak, żeby o tej porze rodzina się rozjechała. No co, zrobisz takie czasy. A ja wam powiem tak, przynajmniej tyle dobrego, że Renatki i Tetery nie było w tym roku. Uwielbiam spokojne święta. A i tak cudem się udało. No jakbyś nie ogarnął wujka Zenka, to byśmy tu mieli bitwę pod Grunwaldem. Gorzej, chłopie, starożytnych kosmitów. No tych to nie brakuje, jeden nawet tu obok siedzi, no. i Gada w ludzkim języku. Jolka! Co, kochanie? No, a babcia jak to zniosła? Chodzi mi o ciocię Renatę i pana Janusza. Zaprosiła ich przecież, to musiało być jej przykro. Ja nie wiem, jakoś nic nie mówiła. Ach, no, a może dlatego się źle poczuła? A położyła się? Nie, nie. Ciocia Marta ją zaprosiła do siebie. Obiecała, że przyjrzyj się, co się z nią dzieje. C co, aż tak źle? No ten na mnie się nie gapi. Ja byłem z Jaśkiem w oborze. Hmm. Bardzo mi się nie podobała. Nie wiem, myślałam nawet, żeby z nią na dyżur pojechać. No ale po co? Ciotka lekarka obok. No ona ma też święta, Adaś, no. Rodzina... No nie wygłupiej się. Słuchajcie, a no. może pojechałbym z babcią, jak wróci, co? Albo lepiej, ja pójdę do nich. A akurat mm. się z babcią dogadasz. Szpital to wróg. Wiesz co, ja myślę, zostawmy to, cioci Marcie. Dobra? No to jest jakieś głupie te święta bez całej rodziny. Nawet jeśli to ciotka Renata. Renata zawsze się wypina na nas, to jaka z niej rodzina, co? A reszta? Reszta ma swoje sprawy. Nie narzekaj Mati, tylko ogarnij sprawę z Julią, to będzie komu podtrzymać tradycję. I taka a, jest prawda, coś. niestety. Ale nie ojca sprawa. Dobra, dobra, dobra. Uspokójcie się, dobra? Mamusia może w każdej chwili wrócić. Będzie miała żal do was, że się kłócicie. Nie? No nie rozumiem. Wszyscy się ostatnio kłócą. Tylko nie przy mamusi. No właśnie. Niech tato nie denerwuje babci, o, dobrze? Ho, ho, ho. Wystarczy, że rodzina się rozeszła i nie będzie miała nawet z kim pogadać. Ta, a ja to pies? Ech, dzisiaj to taki bardziej kanapowy Ale że wujek Zenek i ciocia Justyna Tak szybko zniknął to naprawdę nie sądziłem No nie wyspała się Robili cały dzień zamówienia przed świętami Dobrze, że jeszcze zarabiają Trzeba korzystać póki można Taka jest prawda niestety Właśnie, nic dziwnego, że babcia nie w humorze No jedne święta są lepsze Inne trochę gorsze jak w życiu no kurcze, no masz. No Paulina hmm. nie wzięła tego, co jej babcia tutaj przygotowała. To by pewnie nie chciała, nie? E, tak i to dobrze. Zawsze się wymiga. Ja mogę jej zanieść, byle, byle nie nietłukące. No raczej nie nietłukące, schab, wędlinka, selnik. A, a spiryt do herbatki? A ty wiesz, że to jest dobry pomysł? Ty weź daj ten likier, dobra? Ten co zrobiłeś, mleczny. A ja nie wiem, czy sobie zasłużyła. Poza tym Mateusz nie chce tłukącego. E, ale likier to co innego. Co, co? Do, Doniesiesz w ogóle? Gwarancji nie daje, ale samo się nie zaniesie. To jak tam sobie ojciec chce, no? No a daź, dawaj, no. No nie dobra, dobra, dobra. No to już tu, trzymaj. No. Cześć, Bujków. Cześć, o. młody. O, o, o, to Jasiek może zanieść, o. Słuchaj, masz misję, Jasiek. Ej, z tłukącym? A może i nie. No to ja sam potem zaniosę. Dam radę, umiem nosić słoiki. No, siadaj się, siadaj, siadaj, ciesz się, jak ci dobrze. Babcia sernik wam zapakowała, ten co mm. lubisz. Super. No i te, i wuzetkę, no, chyba, że nie chcesz, nie? Pewnie, że chcę. Dobrze, że nie idziesz, Mati, bo może z babcią jednak trzeba będzie pojechać. Mm. Ja tu jem dobre rzeczy. Jasiek zaniesie. Jasiek, dobrze mówię? No, no no, to co tam Jasiek, wymyśliliście, co? Wojtek będzie gadać z tym malinowym cieciem? No w życiu! No a, a co się znowu dzieje? Kotek przylazł do mnie, żebym pogodził go z Wojtkiem. A? nawet wiem dlaczego. Ksiądz Piotrowski mu kazał. Inaczej nie pozwoli mu służyć do mszy w intencji jego wujka. Nic mi ten czupa-czups nie zeznał. No i widzisz, i wszystko się wyjaśniło. I tak nic z tego nie będzie. No nie róbcie mu tego No to niech babcia sama pogada z Wojtkiem Bo on jest taki wściekły na tego kotka Że jak będzie okazja to mu jeszcze przyłoży. No zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, spokojnie Spokojnie, I wtedy dopiero zrobi się afera, taka jest prawda niestety Dziadku, mówiłem, że Wojtek nie chce się pogodzić Bo kotek jest świnia On go dobrze zna Ach. Pogodzi się z nim to będzie jeszcze gorzej Ale jednak chłopak przyszedł do ciebie, nie? Czyli szuka jakiegoś porozumienia Ech. Akurat No wiesz co Jasiek, to nigdy nie jest łatwy. Nie, nie, nie należy takich gestów odrzucać Kotek przy pierwszej okazji go wyroluje A może warto spróbować, młody? Wojtek już raz się z nim pogodził, myślał, że to naprawdę, kotek dopiero wtedy zaczął ściemniać Na własne uszy słyszałem, jak byłem w kiblu, bajki mógłby pisać normalnie No i co, i doniosłeś o tym Wojtkowi? Wojtek jest moim ciotecznym bratem, to dlaczego miałbym mu o tym nie powiedzieć? To tak, jakbym trzymał z kotkiem, a nie z nim no ale Jasiek, no nie, nie, nie, trzeba być takim zawziętym, no Z takiej zawziętości biorą się najgorsze rzeczy na świecie No ale ten ułom wszystkim opowiadał, że Wojtek jest wzięty ze schroniska I siedział w ostatniej klatce, bo nikt go nie chciał Co? No i widzisz, Jolka, tego nie da się inaczej załatwić jak przez czółko do mózgu No już nie gadaj, głupot Adaś, no Ja ci dam przez czółko do mózgu A co na to jego rodzice? Sami go tak wychowali, to im pasuje. Nie no, kurczę. Ja muszę porozmawiać z jego mamą. A może nawet z wieruchem. Mhm. A ty naprawdę o niczym nie wiedziałaś? Nic do ciebie nie dotarło? No Tylko, że Kotowski coś powiedział Wojtkowi, co go uraziło i że ten się wobec niego zachował bardzo nieładnie. Też myślałem, że to Wojtek narozrabiał. On jak nie musi, to w ogóle tego ciecia nie zauważa. Nie odzywa się nawet do niego. Jego mama jest razem ze mną w karitasie. Nie, ale nic o sprawie nie wspominała no hmm. Tylko się uśmiechała no. Myślałam, że wszystko załatwione Bo to jest cwana gapa, mamo Oni wszyscy są tacy, cikotowscy. Kurczę, nie mogę Tego tak zostawić no, Takie sprawy, jeśli nie są rozwiązane To się potrafią jątrzyć I porozmawiam z nią jutro to, ty, ty, le, Lepiej to zostaw, Jolka We wszystkim się z tobą zgodzi A afera będzie stąd Do puła. Adaś, Adaś, wezmę ją na bok i się z nią rozmówię, no. Dziadek ma rację, lepiej nie. Oni wszyscy są Malinowi Ciecie, tylko bardziej. <grystanie> Pewnie jeszcze się chwaliła, że jej synek grzeczny, co? Tata, no każda pliszka swój ogonek chwali. Ale, ale <grystanie> słuchajcie, no to jest bardzo miła i rozsądna osoba, no. No, ja, no w każdym razie ja się jeszcze nigdy na niej nie zawiodłam. Babciu, nie ma sensu. Spoko, loko, luz i spontan. Był to 3362 odcinek powieści radiowej w Jezioranach autorstwa Katarzyny Ciesielskiej-Ławrynowicz. Wystąpili Danuta Stenka, Anna Namysłowska, Cezary Kwieciński, Krzysztof Szczepaniak i Leon Pontek. Realizacja dźwięku. Anny Balcewicz Reżyseria Jana Warenici Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas Następny odcinek jak zwykle za tydzień o tej samej porze Do usłyszenia Jedynka Polskie Radio Zaprasza Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, witam państwa w świątecznym wydaniu Słowoteki, które poświęcimy Wielkiej Nocy. Na początek sprawdźmy, z czym się Wielkanoc zwykle kojarzy. Królik wielkanocny. Pisanki, jajka, palma i święconka. Mnie chyba te słowa najbardziej się kojarzą ze świętami. Koło rodzinne, duże koło, które się zbiera. Kiełbasa, jajka, żurek. Mazurek? Wielkanoc. No może jakaś, nie wiem, długa noc. Jaka jest pochodna słowa Wielkanoc? Wielkanoc, sobotę na niedzielę, jest to Wigilia Paschalna. To jest w religii chrześcijańskiej najważniejsze wydarzenie, ważniejsze niż Boże Narodzenie. Etymologia słowa Wielkanoc nie powinna pozostawić wątpliwości, co potwierdza językoznawca profesor Włodzimierz Gruszczyński. To chyba dosyć oczywiste, bo to była rzeczywiście wielka noc wtedy, kiedy się zdarzył cud. Natomiast jeśli idzie o ortografię dzisiejszą, no to mamy różne możliwości. To jest jeden z nielicznych wypadków, kiedy możemy poczuć komfort wolności ortograficznej, oczywiście do pewnych granic. Możemy pisać wielką literą razem i odmieniać tylko samozakcepty, Kończenie, czyli Wielkanoc Wielkanocy Wielkanocą się zachwycam do Wielkanocy tęsknię i tak dalej i tak dalej i cały czas wielką literą możemy również traktować wyraz Wielkanoc jak zrost tak zwany i odmieniać tak jak nazwę miasta Białystok czyli obydwie Części. Pamiętać, jak gdyby, że to są dwie osobne części, które zrosły się ortograficznie i akcentowo dodajmy, czyli Wielkanoc, Wielkiej Nocy, ale pisane łącznie, Wielką Nocą pisane łącznie, tak jak Białystok, stok, białego stoku czy rzeczpospolita, Rzeczypospolitej. No i wreszcie można nawet niekiedy napisać Wielka Noc osobno wielkimi literami, jeśli to ma wyraźnie bardzo religijny charakter, kiedy wyraźnie nawiązujemy do tego misterium nocnego, że tak się wyrażę, i kiedy chcemy na to zwrócić uwagę, nawiązać do tego podstawowego, najgłębszego znaczenia. Natomiast jeśli piszemy Kartkę z życzeniami, to oczywiście razem. No i albo odmieniać w środku, albo nie odmieniać w środku. To już jak komu się podoba. Drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, czyli Wielkanocny Poniedziałek, nazywany jest także Lanym Poniedziałkiem albo śmigusem-dyngusem. Śmigus-dyngus. Dwa dość zabawnie brzmiące słowa. A jakie skojarzenia wywołują? Jakiś biegający ktoś, kto oblewa wszystkich i robi różne żarty. Coś na szczęście, ale coś, żeby czy opłukać, nie wiem. Mi się tak skojarzyło, że śmigać, dygać i tak dalej. To nazwa to jest nic więc może chodzi o jakiś tam psikus. No śmigamy z wiedrami i z wodą, chociaż teraz to średnio. Jakieś... 15 lat temu to rzeczywiście zrobiłem takiego jednego śmigusa, dyngusa. Do koleki na dach, na dom jednej rodziny weszliśmy i z szlaufu ludzi z kościoła wychodzących w ten poniedziałek oblewaliśmy. No rzeczywiście dygali i śmigali. Wszędzie, po całej ulicy. No, skojarzenie jak najbardziej poprawne, chociaż czy śmigus, dyngus swoją etymologię bierze od śmigania i dygania? Chyba nie do końca. To są historycznie dwa zupełnie osobne wyrazy oznaczające zupełnie różne zwyczaje ludowe związane z tym samym dniem czy z tymi samymi dniami, bo wcale nie od razu to było tak, że to było związane z lanym poniedziałkiem, że to był synonim lanego poniedziałku, że to było zawsze w poniedziałek wielkanocny, ponieważ wydaje się, że te zwyczaje sięgają czasów jeszcze przed chrześcijańskich, najistotniejsze z naszego punktu widzenia, że one są importowane. Obydwa są pochodzenia niemieckiego. Ten pierwszy śmigus został tak spolszczony, że już nawet najbardziej wprawne ucho i podejrzliwe nie słyszy tam tej Niemczyzny. No bo przecież śmigus ze śmiganiem się może kojarzyć z czymś takim. A to nic z tych rzeczy to jest staro niemieckie, nieistniejące już, o ile wiem w niemieckim słowo, oznaczające bicie różgą. To był zwyczaj bicia taką wierzbową różgą z baziami, czy skotkami, oczywiście takiego symbolicznego, na szczęście wiosną. I żeby tego ktoś nie robił, albo żeby innej czynności, dość nieprzyjemnej, ale na szczęście wiosenne zaniechał, to był drugi zwyczaj, wykupywania się od tego. I to był dyngus, znowu z niemieckiego, to jest wykup, okup, datek za to, żeby czegoś zaniechać. I to był taki datek w postaci malowanych jajek, słodyczy, w kołaczy, czyli ciast, który gospodyni Dawała chłopcom, którzy chodzili i właśnie tymi rózeczkami próbowali bić, to zwłaszcza na zachodzie Polski, tam gdzie blisko terenów niemieckich, a w centralnej Polsce właśnie ta woda się pojawiła stosunkowo wcześniej. Zresztą pewnie ona też była prastara, no bo wiosna, woda, czystość to są te skojarzenia. To się wszystko dzisiaj strasznie wymieszało. No i mamy niemieckiego pochodzenia śmigus, dyngus, który stał się prastarą polską tradycją. Mówił profesor Włodzimierz Gruszczyński. Jednym z symboli Wielkiej Nocy, symboli odradzającego się życia, początku, jest jajko. Zwyczaj zdobienia jaj jest bardzo stary, jeszcze przed przedchrześcijański. Przetrwał do dzisiaj, a pisanki stały się nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych. A dlaczego pisanki nazywają się pisankami, a nie malowankami? O tym językoznawczyni Profesor Ewa Rodnicka. Malowankami też się nazywają, chociaż malowanki są gładkie, bez wzorów. Natomiast pisanki są pisane, ozdobione, mają wiele wzorów i tym się malowanki od pisanek różnią. Pisanki dlatego, że samo słowo pisać miało swego czasu dużo więcej znaczeń. Do tej pory w takiej tradycji wschodniej mówi się o pisaniu ikon chociaż robi się to pędzelkiem i farbami. I to jest jakby to samo znaczenie wyrazu, które utrwaliło nam się w pisankach. Chociaż tak naprawdę to to pisanie pisanek też było swoiste, bo nie brało się pędzelka, nie, nie malowało się wzorów, jak powiedzmy teraz na płótnie, tylko takim odpowiednim rylcem, narzędziem nanoszono wzór woskiem, zanurzano je w barwniku, więc na tym to pisanie polegało. Ciekawe jest też to, na co pani redaktor zwróciła uwagę, że pisanki są już takie stare, że już w starożytności takie jajka zdobione znajdowano i rzeczywiście natomiast same pisanki do, do tych pokarmów, które zanosimy do kościoła, żeby je poświęcić i później spożyć na śniadanie wielkanocne, zostały dopiero włączone w X wieku. Czyli pisanka jest starsza niż samo jej bycie w święcące. Mamy też kraszanki, taką pisankową odmianę. A skąd ta nazwa, kraszanka? Kraszanka od kraszenia, a to jeszcze od przymiotnika krasny, barwny, wielokolorowy takim kolorem, który był jakby szczególnie w kulturze ludowej ulubiony, był czerwony. I wyraz krasny miał też takie swoje osobne znaczenie czerwony, czyli krasny to mógł być albo wielobarwny kolorowy, albo czerwony konkretnie. I krasny też oznaczał piękny. W tym odniesieniu do kolorowych jajek wszystko się właściwie zbiegało. Kraszanki oczywiście były wielobarwne, z tym, że właśnie bez wzorów, to były takie malowanki inaczej. Były czerwone, też, Ale były też i inne, na przykład kraszanki koloru czarnego, który się uzyskiwało albo z łupin orzecha, albo z kory specjalnych drzew, były nazywane krukami, albo czarnulkami, czarnuszkami. Ciekawa jest rodzina wyrazów y, pochodzących od tego przymiotnika tak. krasny, prawda? Bo i krasnoludek tak. stąd, krasomówca tak, krasnoludek też? dlatego, że czerwony, krasomówca tak, bo ładnie mówił. Tutaj ten krasomówca nawiązuje nie do koloru bynajmniej, tylko właśnie do tego metaforycznego znaczenia wyrazu krasny, czyli piękny. Można też pokraśnieć. Można pokraśnieć, jeżeli się policzki nam y, zaczynają robić czerwone na przykład. Można też pokraśnieć, jeżeli się jakoś Pięknieje. To takie drugie mhm. znaczenie. Krasawica to taka piękna dziewczyna. Tych słów, które bazowały na tym rdzeniu krasny jest naprawdę sporo. Jeżeli się zajrzy do, do starych słowników, to jest dobrych kilka kartek, e, gdzie, gdzie te słowa są wypisane. E, to już trochę o nich zapominamy. A ja słyszałam, że w niektórych regionach Polski te kraszanki były nazywane też byczkami. To ciekawe. E, tak, byczkami w opozycji do jałówek, dlatego, że najczęściej to taka obserwacja ludowa, zmysłowa, najczęściej byki mają jednolite umaszczenie. Natomiast jałówki, krowy są jakoś tam ciapkowane. Łaciate. Tak, łaciate. Stąd byczki były właśnie kraszankami, malowankami, jednokolorowymi. No a jałówki. Czasami też tę nazwę odnoszono do właśnie kolorowych jajek. To były te nakrapiane kolorowe, wielobarwne. Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna uroczyste nabożeństwo zwane rezurekcją. Rezurekcja to słowo pochodzenia Łacińskiego. łacińskiego. Tak, Rezurekcja z łaciny resurrectio ex mortuis, myśmy sobie to skrócili. Oznaczało powstanie z martwych. Krótsze było określenie jednowyrazowe, stąd rezurekcja zastąpiła cały ten zwrot, takim odpowiednikiem literalnym tego resurectio ex mortuis. Jest po prostu z martwych wstanie. Święta Wielkanocne albo Święta Wielkiej Nocy nazywane są w prawosławiu Paschą. Tu wychodzi taka potrzeba języka do takiego rozdzielania zadań. Jeszcze w tradycji takiej polskiej dawniejszej, staropolskiej, ale jeszcze też i w XIX wieku, określenie Paschy odnoszono też do świąt chrześcijańskich, katolickich później, żeby zróżnicować te obrządki, obrządek wschodni i obrządek zachodni, obrządek rzymski, zaczęto właśnie określenia Pascha używać do tego obrządku wschodniego, natomiast trzeba oczywiście pamiętać, że takie prymarne znaczenie Paschy, to, to jest odniesienie do świąt żydowskich, upamiętniających wyjście Izraelitów z Egiptu i samo Pascha nawiązuje właśnie do hebrajskiego Pesach, czyli przejście tego momentu właśnie uwolnienia się wyjścia z Egiptu. W tej chwili oczywiście Pascha też funkcjonuje w odniesieniu do, do tych świąt żydowskich. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, zostało to jakby zarezerwowane dla obrządku wschodniego. I to jest też ciekawe, że w tym obrządku wschodnim ta nazwa bywa też odnoszona do Potraw, co też poniekąd jest związane z tradycją judaistyczną, gdzie w święto Paschy też ofiarowywano baranka i ten baranek był ofiarą paschalną, w skrócie też paschą. To zostało też przeniesione w chrześcijaństwie na same pokarmy, z tym, że w tym obrządku wschodnim paschą nazywa się Albo taki przysmak przygotowywany z sera, z bakaliami. Miodem, e, bardzo słodki. Tak, bardzo słodki. To jest powszechnie znane. O tym częściej się mówi. Natomiast na terenie Ukrainy i na terenach południowych Rosji y, mówi się też o pasrze jako o takiej, powiedziałabym, babie drożdżowej, że, tak upraszczając rzecz. Po ukraińsku y, ona jest nazywana paską. Na polskich kresach wschodnich y, też taką paskę, jeszcze w odniesieniu do, do tego obrządku rzymskiego, też taką paskę przygotowywano, pieczono. jak które święta wielkanocne na Ukrainie spędziłam. Rzeczywiście te paski tam się sprzedaje, ozdabia na mnóstwo różnych sposobów. Tyle, że o tym się tak trochę rzadziej mówi. Może też przez to przekształcenie wyrazu właśnie z pascha na paska. Mówiła profesor Ewa Rudnicka. Życzę Państwu radosnego przeżywania Wielkanocy albo Wielkiej Nocy. Jutro mokrego dyngusa i zapraszam na słowotekę za tydzień już po świętach Agnieszka Kunikowska do usłyszenia Jedynka Polskie Radio passed along the way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 Reklama Radio Kierowców Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Gaju i w Libertowie. Przypominam, że obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale dodatkowo doszło tam do kolizji. Zdecydowanie wolniej jedzie się i w stronę Krakowa i w stronę Zakopanego. Popołudniowe spowolnienia cały czas utrzymują się w województwie mazowieckim, chociażby na Krajowej Siódemce pomiędzy Czosnowem, Łomienkami a Warszawą i to zarówno w kierunku stolicy jak i w kierunku Płońska, także na Drodze Krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na odcinku pomiędzy Legionowem a Warszawą, także w obu kierunkach oraz na Drodze Krajowej 79 na odcinku Warszawa, Piaseczno, Góra Kalwaria.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 a zatem także w województwie zachodniopomorskim. Tutaj też obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i pomimo niedzieli, pomimo święta obserwujemy tam spowolnienia i w kierunku Szczecina, i w kierunku stolicy Niemiec, czyli w stronę Berlina. Jak zawsze czekamy na wieści za kierownicą od państwa 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców i zachęcam także do no, skorzystania z naszej mobilnej aplikacji Polskiego Radia Kierowców.